Wybory do trzeciej dumy w królestwie znów przeprowadziło stronnictwo demokratyczno-narodowe bez współzawodnictwa. Nawet Żydzi tym razem nie przeciwstawili swych kandydatur, powstrzymując się od udziału w wyborach. Wybrani zostali na ogół ci sami, którzy już przedtem posłowali. Jeżeli zaś udział społeczeństwa w wyborach był tym razem o wiele mniejszy, to jednak wobec utraty wiary ogółu polskiego w znaczenie dumy i wobec tego, że przy braku wszelkiego współzawodnictwa wybory te stały się czynnością czysto formalną. Był on dość znaczny. Świadczy to, iż ogół Polski chciał silnie stwierdzić, iż polityka jego pozostaje tą samą i że stanowisko autonomiczne jego przedstawicielstwa pozostaje nadal wyrazem jego politycznych dążeń. W trzeciej dumie Polacy znaleźli się już w liczbie tylko osiemnastu. Jedenastu z Królestwa i siedmiu z krajów zabranych. Wobec większości izby, zajmującej wyraźnie wrogie stanowisko względem ich autonomicznych żądań. Nadto rząd już zdobył pewną ilość miejsc poselskich dla urzędników kresowych, tworząc dla nich nawet mandaty osobne od ludności rosyjskiej z Warszawy oraz z guberni wileńskiej i kowieńskiej. Specjalnym zadaniem tych szczególnego rodzaju posłów jest oskarżanie Polaków o dążności wrogie państwu. Po każdej mowie polskiej mają oni zabierać głos jeden za drugim i bez względu na to, co jest przedmiotem dyskusji, wykazywać, jak Polacy nienawidzą wszystkiego, co rosyjskie, i jak dążą do zguby państwa rosyjskiego. Tym sposobem rząd myśli z jednej strony zwalczać politykę polską, z drugiej zaś obudzić w Rosjanach szowinizm, który, jak to doświadczenie przeszłości uczy, stanowi znakomite podłoże dla rozwoju polityki reakcyjnej. Przy tym sukursie prezes gabinetu, otoczony już nimbem zbawcy Rosji, który swą silną ręką wyciągnął ją z rewolucyjnego odmentu i otrzymujący od izby objawy hołdu miał najlepsze widoki odnoszenia łatwych zwycięstw nad Polakami i zbawienia ojczyzny od obcych żywiołów usiłujących narodowi rosyjskiemu wydrzeć jego dobro zdobyte własną krwią jego. Polacy wszakże postanowili nie dawać rządowi do tych zwycięstw zbyt wiele sposobności. Trudna sytuacja, w jakiej się znaleźli, nie wytrąciła ich z równowagi. Zachowanie spokoju i pewności siebie tem łatwiej im przyszło, że zdając sobie sprawę z niepomyślnego położenia swego w państwie, widzą oni jednocześnie całą słabość przeciwnika. Nie rozpoczęli oni swej działalności w trzeciej dumie od żądań dla swego kraju, nie mają dziś nawet odpowiedniej ilości głosów do stanowienia samoistnych wniosków. Nawet nie powtarzali swych deklaracji wygłoszonych w poprzednich dumach. Zajęli stanowisko wyczekujące. Zabierają głos rzadko, ograniczając się tymczasem wyłącznie do krytyki. Punkt wyjścia do tego stanowiska jest następujący. Myśmy już w poprzedniej dumie wypowiedzieli, jak się zapatrujemy na potrzeby państwa i jakie są nasze żądania. Rząd na to odpowiedział, redukując nasze prawo do przedstawicielstwa, a większość izby stanowisko rządu podzielała. Teraz czekamy na program rządu i izby, zarówno w sprawie wydobycia państwa z trudnego położenia, w jakim się znalazło, jak i załatwienia kwestii polskiej, by wykazać ze swej strony nicość tego programu. W tym duchu, Odpowiedzieli oni na deklarację rządu. A jakkolwiek odpowiedź prezesa ministrów, wzywająca ich do tego, żeby się poczuli Rosjanami i szereg napaści na nich ze strony Rosjan kresowych, wytworzyły przy tej sposobności całą debatę polską. To jednak nie udało się wywołać szowinistycznego paroksyzmu, który by stanowił znakomitą atmosferę dla polityki rządu. Tymczasem rząd nie śpieszy się z wnoszeniem do dumy jakichkolwiek reform dotyczących Polski, jak gdyby zarząd nią zorganizowany był na najzdrowszych zasadach. W Królestwie Polskim trwa stan wojenny, zaprowadzony w grudniu 1905 roku, dając administracji miejscowej prawie nieograniczoną władzę nad społeczeństwem. Na mocy ustawy o stanie wojennym reguluje ona życie kulturalne i ekonomiczne kraju. Ustawa ta służy nawet do regulowania cen mięsa w handlu. Na mocy tej ustawy władze zamykają organy prasy, stowarzyszenia, szkoły. Odmawiają pozwoleń na urządzenie zgromadzeń, odczytów, uroczystości publicznych, wydalają niedogodnych sobie ludzi za granicę. Jednocześnie nieletni chłopcy, którzy zdemoralizowani ogólną anarchią i bezczynnością władz policyjnych napadali na rządowe sklepy z wódką, oddawani są pod sąd wojenny i idą dziesiątkami na szubienicę. Podczas gdy kozacy... Z czynnej służby wojskowej, którzy z bronią w ręku napadali i rabowali przechodniów na drodze publicznej, sądzeni są prawidłowo przez Izbę Sądową i otrzymują wyrok na kilka lat ciężkich robót. W Będzinie, w guberni piotrkowskiej, w końcu roku 1907. Na mocy też ustawy o stanie wojennym w grudniu roku 1907, została zamknięta Polska Macierz Szkolna, Wielkie Stowarzyszenie Oświaty Ludowej w Królestwie Polskim, założone przez społeczeństwo polskie po Manifeście 30 października 1905 roku. Do pracy na polu, zaniedbanem wobec przeszkód ze strony rządu, ogół Polski rzucił się z zapałem. Oddziały macierzy w ciągu roku pokryły kraj cały, Wszystkie warstwy społeczne pośpieszyły z ofiarami, wśród których niemało pochodziło od Włościan, uradowanych, że nareszcie mogą mieć szkołę polską. Powstały setki nowych szkół. Władze szkolne powstrzymywały to dzieło, zatwierdzając projektowane szkoły w małej zaledwie części lub nie dając pozwoleń na prowadzenie wykładu kandydatom na nauczycieli. Wreszcie wymagano wykładu języka rosyjskiego od pierwszych lat szkółki wiejskiej. Stanowisko stowarzyszenia, które uważało za absurd pedagogiczny nauczanie dwóch jednocześnie języków, od początku w szkółce, do której dzieci uczęszczają zaledwie przez pięć miesięcy w roku, władze uznały za antypaństwowe. Wreszcie zamknięto stowarzyszenie i polecono mu się zlikwidować. Z górą 200 tysięcy rubli swych funduszów zmuszone ono zostało rozdzielić pomiędzy pozostałe w kraju instytucje. Zburzono rozpoczętą wielką pracę społeczną, pracę spokojną na tak ważnym polu. Uczyniono to z łatwością, z właściwym biurokracji rosyjskiej brakiem szacunku dla wszelkiej pracy cywilizowanej i budującej, ze znanym upodobaniem w niszczycielstwie. Kraj żyje w warunkach tymczasowych, jak podczas okupacji wojennej. Żadna praca społeczna, żadna instytucja nie jest pewna swego jutra. Ludzie, zasiewając dobre ziarno na niwie ojczystej i kładąc fundamenty pod użyteczne instytucje, nie wiedzą, czy zasiew ich nie będzie stratowany, zanim plon wyda, czy wznoszona budowa nie będzie zrównana z ziemią, zanim się dachem nakryje. Szkoły państwowe rosyjskie, które wykazały swój zgubny wpływ na młodzież, stoją prawie pustkami uczęszcza do nich młodzież żydowska i rosyjska. Uniwersytet i szkoła politechniczna w Warszawie nie funkcjonują. Młodzież polska uczy się w szkołach prywatnych polskich, dozwolonych od dwóch lat z górą, istniejących wszakże w trudnych warunkach wobec tego, że władze odmawiają pozwoleń na wykłady nauczycielom nie mającym rosyjskich dyplomów uniwersyteckich. A potem młodzież szuka nauki wyższej za granicą. Głównie w polskich uniwersytetach Galicji, krakowskim i lwowskim. Lud zmuszony jest uczyć dzieci w tajnych szkółkach. Instytucji i samorządu lokalnego nie ma, prócz gminy wiejskiej, której życie zakłócone jest konfliktem z władzą o język urzędowania. Po zaprowadzeniu stanu wojennego przywrócono język rosyjski przy pomocy egzekucji wojskowych. Bezpieczeństwo publiczne nie istnieje wobec fatalnego pod wszystkimi względami stanu obcej krajowi policji. Trzy czwarte przestępstw pozostaje niewykrytymi wobec ujawnienia wypadków, w których funkcjonariusze policyjni sami byli przestępcami lub wspólnikami przestępców.